Jest 11.00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz. Jutro w Sejmie ma się odbyć zaprzysiężenie pozostałej czwórki nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zajmie się doniesieniami o problemach użytkowników giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Sprawą zajmie się też Rzecznik Praw Obywatelskich. Rząd, m.in. o strojach uczniów. Co się zmieni w prawie oświatowym, o tym powie za chwilę nasza reporterka. Nie w Pałacu Prezydenckim, ale w Sejmie. Jutro mają złożyć ślubowanie czterej pozostali nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy, w odróżnieniu od dwojga przyjętych już przez Karola Nawrockiego sędziów, nie doczekali się jego zaproszenia. Jak się nieoficjalnie dowiedziałam, sędziowie zwrócili się do kancelarii Sejmu z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zaprzysiężenia. I taką pomoc otrzymali. Uroczystość ma się odbyć w okolicach południa w jednej z Sejmowych Sal. Prawdopodobnie będzie to najbardziej reprezentacyjna sala kolumnowa. W niej między innymi posłowie odbierają zaświadczenia o wyborze z rąk przewodniczącego państwowej komisji wyborczej. 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do czworga z nich prezydent nie skierował do tej pory zaproszenia do złożenia ślubowania. W ubiegłą środę nowi sędziowie ponownie skierowali do Karola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 Jest ruch Prokuratury Generalnej w sprawie medialnych doniesień o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Śledczy zajmą się zgłoszeniami użytkowników, którzy skarżą się na problemy z wypłatą własnych środków. Potwierdza Polskiemu Radiu prokurator Katarzyna Salów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Czynności te będą realizowane w ramach prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Śledztwa, które dotyczy zaginięcia Sylwestra Suszka założyciela giełdy BitBay, poprzednika zonda krypto. Według informacji portalu Money.pl i Wirtualnej Polski giełda może mieć problemy z płynnością, a jej rezerwy bitcoinów miały spaść o 99%. Zarządzający zonda krypto zaprzecza i mówi o błędzie analitycznym autorów tych artykułów. Sprawę zbada też Rzecznik Praw Obywatelskich, co potwierdził w radiowej jedynce gość sygnałów dnia, profesor Marcin Wiązek. te zarzuty, które są formułowane, dotyczące funkcjonowania, nazwijmy to szeroko, instytucji finansowych. W ogóle problematyka kryptowalut i walut wirtualnych wymaga doszerzenia i uregulowania. Polskie Radio pytało też w tej sprawie Komisję Nadzoru Finansowego, ale uzyskaliśmy odpowiedź, że nie jest ona właściwa, jeśli chodzi o nadzór nad giełdami kryptowalut. Jest akt oskarżenia w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Szczuckiego. Chodzi o jego działania w trakcie kampanii wyborczej. Potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Warszawskiej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba. Szczucki wtedy zatrudniony w rządowym centrum legislacji miał zatrudniać w trakcie kampanii osoby, które tak naprawdę nie pracowały dla podległej mu jednostki, ale w interesie wyborczym polityka przy jego kampanii. To są aktualności jedynki. Jak się ubrać do szkoły i kto w placówkach oświatowych ma bronić praw uczniów? Rząd zajmie się dziś w południe nowelizacją prawa oświatowego. Co dokładnie ma się zmienić? To pytanie do Sylwii Białek, która jest przed Kancelarią premiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Uczniowie będą mieli ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu. Będą mogli ubiorem stylem bycia podkreślać swoją osobowość, ale co ważne będą też ograniczenia. Uczeń będzie musiał ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Niedozwolone będzie noszenie stroju nawołującego do nienawiści, dyskryminującego czy sprzecznego z przepisami prawa. Uczennica, działaczka akcji uczniowskiej Hanna Kuryłowicz i tak nie kryje zadowolenia.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 Projekt nowelizacji ustawy wprowadza także między innymi, obowiązek powoływania rad szkół i placówek od 1 września 2028 roku. Resort Edukacji podkreśla, że obecnie ich tworzenie jest fakultatywne, co sprawia, że tak naprawdę w niewielu szkołach funkcjonują. W każdej szkole będą też rzecznicy praw ucznia. Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów Łukasz Korzeniowski zaznaczył, że 8 na 10 uczniów doświadczyło w trakcie nauki sytuacji, w których zostały naruszone ich prawa. Jedynie co drugi Poinformował o tym choćby wychowawcę. Połowa osób, mimo że wie, że jego prawa zostały naruszone, nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku. Uczniowie boją się retorsji, działań odwetowych, albo nie wiedzą, komu można to zgłosić. Zmiany obejmą też zmniejszenie z 50 do 25% nieusprawiedliwionych nieobecności. Więcej to po prostu niezaliczenie roku szkolnego. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te wszystkie szczegóły. I na koniec jeszcze informacja z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrzymała w Zielonej Górze 23-letniego Polaka, który ma odpowiedzieć za pomocnictwo w umyślnym podpaleniu hali produkcyjnej w czeskich Pardubicach. Do tego pożaru doszło 20 marca, a zakłady należą do sektora zbrojeniowego. 23-latek został aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.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 Najwięcej słońca, rozpogodzeń i pogodnego nieba na zachodzie Polski Tylko tu nie powinno dzisiaj padać Poza tym więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu Miejscami nawet krupy śnieżnej, a w Tatrach znów przy, przybędzie śniegu Na termometrach od 6 stopni w Dolinach Karpackich A także nad samym morzem około 8 w centrum A najcieplej na zachodzie do 12 stopni Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek Collagen Cito firmy Reuter Collagen Cito firmy Reuter Nastawy kości cerę.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 Polskie Radio, program pierwszy, 10 minut po godzinie 11. Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. To będzie godzina ukwiecona. Ukwiecona i czy pachnąca? No to tego się dowiemy też. Natomiast zapatrzyłam się na Państwa zdjęcia na facebookowym profilu. Facebook.com kośnik 1. Pan Krzysztof pokazuje tulipany niedaleko swojego domu w Niemczech. Pan, ale także jakieś kwitnące pięknie drzewko. Co to jest ślip? Wiem, że kwitną już mirabelki mm, i inne owocowe drzewka. Pani Maria też zamieściła białe, obsypane kwieciem drzewko. I nie bez powodu mówię o, tym, o tych kwiatach, o tych drzewkach, ponieważ wybierzemy się do kraju, który... no tak eufemistycznie, a właściwie y, peryfrazowo określany jest kwiatem, y, krajem kwitnącej wiśni, czyli do Japonii. Będziemy rozmawiać trochę o wiśniach, ale przede wszystkim o czymś, co nosi bardzo y, tajemniczą nazwę. Jaką? No to powiem Państwu już niebawem. Cztery pory roku. Omojari, omojari. Co to takiego omojari, jak Państwo myślą? Nie gatunek. Wiśni, nie nazwa potrawy, tylko po prostu sposób bycia, sposób życia, sposób współbycia i współżycia z bliskimi, z bliźnimi właściwie, bo to nie tylko o bliskich ludzi nam chodzi. Temat rozwinie nasz gość, japonista, z którym się będziemy dzisiaj łączyć. Będzie też kolejny odcinek naszej książki i ostatnia podpowiedź w konkursie Odkrywcy Przyszłości, w którym, przypomnę, do wygrania karta podarunkowa o wartości 300 złotych. Podpowiedź ostatnia dla tych wszystkich, którzy jeszcze troszkę błądzą. Kiedy szarość za oknem i leje, to posłuchaj wtulając się w głos, kto na co dzień z szarości się śmieje prosto w noc. Czy da się opowiedzieć biografię bez wspominania bylość. o myszach? Chryzantemy cudne, szczerozłote. Na wystawie czekały co Dziecko po prostu, zwykła dziewczynka. Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało w jej testamencie niezwykły dar, całą paryską pracownię artystki. Z obrazami i z przedmiotami, które tam gromadziła przez lata. Nie Magdalena Abakanowicz, nie Zofia Stryjeńska, tylko, no mają Państwo ostatnią szansę. 7251 to jest numer konkursowy, smsowy. Proszę nie zapomnieć o jakimś krótkim komentarzu. Przypominam, że do wygrania karta podarunkowa o wartości 300 zł, a już niebawem nie mogę się doczekać tej podróży dalekiej, a jednak jakże bliskiej, dzięki łączom wyruszymy do Japonii. Coś to zna? Polskie Radio, program pierwszy, cztery pory roku i zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, teraz przed nami ekspresowa podróż do dalekiego kraju, w którym od lat mieszka i pracuje nasz gość, a którego nazwą jest piękna peryfraza. Gość to Emil Truszkowski, a kraj to kraj kwitnącej wiśni, czyli Japonia. Koniciła jest już u nas po 11, więc chyba mogę użyć tego powitania, Panie Emilu. Konnichiwa, tak jest już a, u nas 18 akurat, czyli konbała w Japonii. a to Bardzo mi miło i pozdrawiam wszystkich <głos> słuchaczy Polskiego Radia. Musimy zacząć od wiśni, no bo ten, ten kraj kwitnącej wiśni zobowiązuje. Proszę powiedzieć, czy wiśnie w kraju kwitnącej wiśni już kwitną, już się zaczął ten niezwykły spektakl zapachu i koloru, czyli sakura, czy już się ma ku końcowi nawet? Tak, sakury już kwitną, e, abym nawet powiedział, że już powoli zaczynają opadać, bo właśnie już się powoli kończy sezon sakur tutaj u nas w Tokio, gdzie ja mieszkam, e, w Kyoto, w Osace, tej południowej części Japonii właśnie już powolutku kwiaty, wiśni opadają i potem stopniowo będą jeszcze e, kwitły na północy Japonii w kolejnych tygodniach, aż do początku maja na Hokkaido, na samej północy. Ale u nas w Tokio już powolutku opadają. E, się już kończy ten sezon. Prawie dwa tygodnie były, więc było naprawdę pięknie. Pan już y, jak długo mieszka w Japonii, proszę powiedzieć? E, mieszkam już około 13 lat. Czy co, co roku ten spektakl... No cały czas coś nowego odkrywam. Uh -huh. I... Chciałam zapytać, czy co roku Pana ten spektakl urzeka z taką samą siłą i tak, tak samo zachwyca? Czy już się Pan przyzwyczaił do tych kwitnących wiśni? O tak, sakury to jest coś takiego, co nie tylko nas, obcokrajowców tutaj mieszkających czy turystów, ale samych Japończyków co roku zachwyca. I myślę, że y, wielu Japończyków naprawdę czeka prawie cały rok, na ten moment, kiedy sakury zakwitną. To jest bardzo duży temat tutaj. Uh -huh. Nawet um, są prognozy pogody, kiedy będą kwitły sakury. O tym się mówi w telewizji, w wiadomościach. Są y, takie prognozy podawane przez meteorologów na wiele tygodni przed, kiedy mniej więcej się spodziewać sakur, bo uh -huh. sakury, czyli te właśnie japońskie wiśnie, e, kwitną co roku troszeczkę w innym terminie, a to wynika z pogody, z tego, jaki jest klimat, no i też troszeczkę no, są te zmiany klimatu, więc też troszeczkę to zmienia. Na przykład w tym roku zaczęły kwitnąć dość wcześnie, gdzieś tak około 19-20 marca już zaczęły się kwiaty otwierać w Tokio, ale myślę, że jak ktoś planuje swój wyjazd do Japonii, to powinien właśnie celować gdzieś tak po 23-25 marca, żeby mieć największą szansę na zobaczenie kiknących wyśni. I to jest to, co zawsze ja polecam naszym klientom, których oprowadzamy tutaj w Japonii. To właśnie, żeby przyjechali gdzieś tak po 23-25 marca. No w tym roku już pewnie się naszym słuchaczom nie uda, ale w przyszłym jak najbardziej. To jeszcze jedna rzecz dotycząca tych wiśni, bo nasza słuchaczka Pani Maria napisała, jeśli chodzi o te japońskie wiśnie, to zastanawiałam się kiedyś, co Japończycy robią z taką ilością owoców. A potem ktoś mi wyjaśnił, że i może Pana poproszę o wyjaśnienie. No właśnie, problem jest taki, że one tych owoców za bardzo nie mają. <grych> to jest też duże zaskoczenie dla wielu osób. Tak, to jest ozdobne drzewko, bardziej tutaj chodzi o te kwiaty i... Gdy mówimy o sakurach, to bardziej myślimy o tych kwiatach, które tak pięknie kwitną niż o owocach. Mm -hmm. No ale my dzisiaj nie o kwitnących wiśniach chcemy tylko, nie o kwitnących wiśniach chcemy pomówić, ale o czymś, co nosi zagadkową nazwę omojari. Co to takiego omojari, panie Emilu, i co ma wspólnego uwaga z parkingiem? <śmiech> e, omojari to jest e, taka um, japońska bardzo charakterystyka właśnie jak myślimy o innych ludziach jak staramy się starać się wyczuć potrzeby drugiej osoby, bo Japonia to jest taki kraj, gdzie ważna jest harmonia między ludźmi przede wszystkim, harmonia w grupie i takie unikanie kłopotów, tak? oni są z tego bardzo słynni, że starają się zachować właśnie harmonię w relacjach z innymi, i omoyari to jest taka japońska charakterystyka właśnie tego, żeby wyczuwać, co inna osoba może od nas oczekiwać, żeby zrobić to e, wcześniej. E, myślę, że także tutaj termin omotenasi się często pojawia i bardzo często właśnie o nim się mówi w kontekście Japonii. To jest ta japońska gościnność mhm. właśnie. E, ja przede wszystkim właśnie ten termin najczęściej słyszę w kontekście tego jak Japończycy tutaj traktują swoich gości, czy to w domu, czy to klientów w sklepie, czy w hotelu, czy właśnie tak jak tutaj odnośnie parkingu, no to pewnie ma pewnie na myśli relacje międzyludzkie w pracy, w biurze, prawda, jak sobie tutaj mhm. wszyscy starają radzić i pomagać chodziło mi też o to, że ten przykład z parkingiem, przyznaję, kiedy czytałam o, o Mojari przemówił do mojej wyobraźni, bo taka sytuacja, kiedy właśnie ludzie przyjeżdżają do pracy, niektórzy wcześniej, inni później, więc ci, którzy przyjeżdżają wcześniej, starają się parkować nie jak najbliżej wejścia do budynku, tylko właśnie jak najdalej, żeby dać szansę tym spóźnialskim, żeby oni mieli bliżej. I w tym się chyba zasadza to, o czym pan mówił, czy, czyli takie właśnie myślenie, myślenie o innych. Tylko tak się zastanawiam, czym się różni ta japońska omojaria od naszej zwykłej polskiej empatii? Hmm, trudno powiedzieć. No w Japonii to już jest taki, takie coś, co jest zakorzenione naprawdę od dziecka, że myślimy bardziej o potrzebach grupy. Na przykład tutaj w przypadku firmy myślimy o innych kolegach z pracy. Mhm. E, żeby oni się nie spóźnili, prawda, niż o sobie. A to jest ważniejsze w japońskim społeczeństwie. I to już jest coś takiego, czego się japońskie dzieci uczą w przedszkolu, w podstawówce, są wychowywane w tej mentalności. To jest troszkę też no, trudne dla obcokrajowca, żeby wyczuć obrazu, bo bo no, jednak no, to są rzeczy, z którymi Japończycy się wychowują. Jest też takie określenie w Japonii kuki oyomu, czyli czytanie z powietrza, i ono też jest właśnie mm -hmm. powiązane z tym omoyari. I to, to nawet bezpośrednio, jakbyś się tak przetłumaczyła, czytanie z powietrza, czyli jakby takie, musimy wyczuć sytuację i odpowiednio się do niej e, dostosować i zachować, żeby tą harmonię zachować w relacjach międzyludzkich. Bardzo mi się to podoba, czytanie z powietrza, bardzo to przemawia do wyobraźni. Ja sobie pomyślałam, że może różnica jest taka, że jednak e, no, jest w nas taka, w nas Polakach, jest taka, taka, e, takie oczekiwanie jakiejś nagrody za dość uczynienia, za akt dobroci, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy, a Japończycy nie, oni po prostu tak mają, że na pierwszym miejscu myślą, myślą o innych. Ja zresztą czytałam, że ponad 86% rodziców w Japonii oczekuje, że w szkole nauczyciele pomogą u tych dzieci właśnie ich wykształcić tę postawę o mojari. Czy Europejczykowi to dla Europejczyka to jest dziwne? Tak jak pan przyjechał po raz pierwszy do Japonii, to pana to zdziwiło? Czy, czy tego się właśnie nie dostrzega tak bardzo? E to jest coś takiego, że faktycznie zaskakuje dużo osób, tylko to my, że nie jest taki sposób, że my od razu myślimy o tym jako o konkretnym jakimś pojęciu, na przykład o mojari, jak my się z tym zderzamy, na przykład jak Państwo przyjadą kiedyś do Japonii, to yy, nie będą Państwo pewnie myśleli o tym, o mojari czy coś takiego, jako o czymś takim yy, odosobnionym, tylko nagle się zacznie zauważać pewne rzeczy, na przykład, że w pociągu, w metrze, yy, czy w w kolei, tam, w wagonie. Jest cicho. Nikt nie rozmawia, nikt nie krzyczy, nikt nie rozmawia przez telefon. Jest cisza i spokój. I to jest takie coś, co właśnie bardzo szokuje Polaków, jak przyjeżdżają do Japonii jako turyści. Są zdziwieni, że jest tak cicho w tym wagonie, a tu jest tyle ludzi. No a przecież o to chodzi właśnie, żeby no, nie przeszkadzać innym, mhm. żeby... W tym pociągu rano, jak wszyscy jadą do pracy, żeby można było jeszcze odpocząć, niektórzy nawet śpią w tym pociągu rano i to widać. Taka właśnie troska o tych innych ludzi, z którymi razem podróżujemy. Tak? I, I to bardzo zaskakuje. Czy też na przykład noszenie maseczek, to też jest część tego myślenia o innych. Tak, już korona się skończyła dawno, ale w Japonii wciąż ludzie noszą maseczki. To też wielu Polaków dziwi, czemu oni noszą te maseczki. No to nie wynika z, z tego, że oni może są bardzo chorzy czy coś takiego, ale no, jest taka, e, właśnie to, taka troska o innych. Że no, może ktoś jest lekko przeziębiony, czy nie chce e, kogoś zestres zestresować. Może na przykład w restauracji pracownicy bardzo często też noszą maski. Mhm. Nawet niekoniecznie, że oni są chorzy, tylko że ten, by ten klient czuł się e, bezpieczniej, że on nie musi się niczym martwić, że może ktoś tam jest chory, prawda, czy coś, no bo wszyscy mają maski w pracowniku. A pan, panie Emilu, już przesiąkł tą filozofią? Ja się staram, na ile to jest możliwe, ale no, no nie jestem Japończykiem i też y, pewnie nigdy nie będę... I trudno mi pewne może sygnały wychwycić, jakieś takie bardzo delikatne, ale no staram się na ile jest to możliwe, więc no to są takie właśnie podstawowe zasady funkcjonowania w japońskim społeczeństwie, jak no właśnie to z tym, byciem cicho w pociągu, czy no że Japończycy no po prostu dbają o to, żeby nie przeszkadzać innym. Mm -hmm. tak? Nie puszcza się głośnej muzyki na ulicy czy na plaży, jak y jest sezon na plażowaniu, to nie puszcza się głośnej muzyki. Na plaży, czy na piknikach, nawet teraz pod tymi sakurami. Nie puszczę się głośnej muzyki. Tylko Nie w, robi ciszy, się tam w ciszy się kontempluje piękno kwitnących wiśni. Bardzo dziękuję. Myślę, że do y, Japonii będziemy wracać, jeśli pan y, pozwoli, za pana sprawą. Emil Truszkowski, Japonista, przewodnik po Japonii, autor strony Po Japonii, którą prowadzi z żoną Aiko. Jak się pożegnamy po japońsku? Tak po radiowemu na przykład, można powiedzieć, do usłyszenia? Myślę, że żebyśmy tutaj podziękowali. Czyli Arigato go zajma ta Mata, ajmasio. spotkajmy się następnym razem. To ja powiem no, tylko nie. Arigato i bardzo panu dziękuję, bo całej reszty nie spamiętałam. Dziękuję bardzo, panie Emilu. Proszę ym, się ukłonić żonie i pozdrowić te piękne widoki kwitnących wiśni od nas z Warszawy. Tak, zrobię. Do usłyszenia. Do dziękuję usłyszenia, bardzo. dziękuję bardzo. pory roku. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerki.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Pani Barbara na Facebooku pisze po naszej rozmowie. Chyba w poprzednim życiu w cieleniu byłam Japonką. A pani Paulina, u mnie w duńskim ogrodzie taka Japonia i zdjęcie przepięknej różowej wiśni, która już troszeczkę te płatki gubi. No Dzisiaj yy, drzewka owocowe, które już mają kwiaty będą zroszone deszczem, bo dzisiaj w całym kraju pochmurno. I deszczowo właśnie yy, przelotne opady deszczu, ta, z czasem także deszczu ze śniegiem, a w Karpatach w śniegu śniegu samego mogą wystąpić, tylko na zachodzie może tego deszczu nie być. Na termometrach maksymalnie od 5 stopni na wybrzeżu i północnym wschodzie, 8 w centrum mniej więcej i na południowym wschodzie do 11 stopni Celsjusza na zachodzie. Teraz przenosimy się w Świętokrzyskie, Kazimierza Wielka, tak się nazywa miejscowość, a ktoś kto się do nas odezwie nazywa się Andrzej Bienias i jest historykiem. Dzień dobry. Dzień dobry u nas w Kaźmierzy Wielkiej dzisiaj. Zimno, wiecznie i pochmurno. Nazwa Kaźmierzy Wielkiej wbrew pozorom nie pochodzi od króla Kaźmierza, bo zanotowana jest w źródłach w 1326 roku, czyli za czasów Łokietka ojca Kaźmierza Wielkiego. Miejscowość zasłynęła w XIX wieku z produkcji cukru. W 2006 roku, po 160 latach, cukrownia Łupna, która była czynnikiem miastotwórczym, zaprzestała produkcji. Jednak na szczęście budynki osalały jako zabytek techniki. Odnowione dominują nad miastem, szczególnie imponujący komin, a także wieża ciśnień z medalami za jakość cukru otrzymanymi na wystawach w Wiedniu, Rzymie i Paryżu w XIX wieku. Najpiękniejszym zabytkiem jest Pałac Lakon z 1895 roku, wybudowany według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza Stryńskiego. Jego dziełem jest również Okrąglak z 1900 roku. Jest to budowla w kształcie średniowiecznej baszty i jest ona swoistym symbolem Kazimierzy Wielkiej. Jeżeli jeszcze tam Państwo nie byli, to mam nadzieję, że po, tym, po tej wizytówce Pana Andrzeja wybiorą się Państwo do Kazimierzy Wielkiej. I tymczasem ja mam pokrzepiającą dość ludową mądrość pogodową na dziś. Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie. pory rok.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 Pierwszy Polskiego Radia Cztery Pory Roku. Jak zawsze o tej porze przed południem czas na naszą lekturę. Lektury jedynki. A posłuchamy szóstego fragmentu thrillera Anny Kańtoch Zima pożegnanych. Krystyna wysłała trzeci filmik z nieznajomą dziewczyną swojemu wnukowi Jeremiemu. Czyta Anna Ryźlak. Odpowiedź od Jeremiego przyszła bardzo szybko, bo ledwo pół godziny później. Tam jest taki kamienny krzyż przy drodze, zauważyłaś? Napisał na Whatsappie. Takie krzyże nazywają się pokutne i występują głównie w województwie dolnośląskim. Wiem to przypadkiem, nie z GeoGessera. Uśmiechnięta emotka wieńczyła koniec zdania. A dałoby się jakoś dowiedzieć, który to konkretnie krzyż? Odpisała Krystyna. By się dało. Znowu uśmiechnięta emotka. Jest taka strona ze spisem tych wszystkich krzyży. Zaraz ci prześlę linka. Tam są też zdjęcia. Mógłbym je przejrzeć po kolei i porównać z tym filmem. Ale to później, bo teraz matka mnie goni do sprzątania. Dzięki. napisała, po czym uznała, że nie zaszkodzi wykorzystać okazję, skoro sama się pchawie i ręce. Może jednak ominie ją telefon do Justyny. I przekaż mamie, że chyba nie będzie mnie na kolacji wigilijnej. Trochę się przeziębiłam. Nic poważnego, ale nie chcę was pozarażać. Jeśli poczuję się lepiej, przyjdę na obiad w pierwszy dzień świąt. I przyniosę prezenty. Okej, okay, przekażę. Napisała Najderowi o widocznym na poboczu krzyżu, przekleiła mu podesłany przez Jeremiego link i raz jeszcze powtórzyła, że powinien się odezwać do tajemniczego nadawcy. Dla podkreślenia wagi sytuacji dodała kilka wykrzykników, a potem kliknęła wyśli i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku przymknęła oczy, opierając głowę o poduszkę. To poczucie trwało może z minutę, nie dłużej. Krystyna z niechęcią wygrzebała się spod koca i powędrowała do kuchni, gdzie zrobiła sobie drugą herbatę, jeszcze hojniej doprawioną wódką malinową. Przemknęła jej myśl, że te domowe babcine metody leczenia niekoniecznie są najlepsze. Czytała gdzieś, że alkohol prędzej jej zaszkodzi niż pomoże, ale postanowiła ją zignorować. Wróciła do łóżka i zaczęła przeglądać listę krzyży pokutnych, porównując je z tym, co widziała na filmie. Twarz blondynki o ptasiej urodzie wciąż stała jej przed oczami. Ta dziewczyna mieszkała gdzieś niedaleko, prawdopodobnie w odległości kilku godzin jazdy samochodem. Przyglądała się właśnie zniszczonemu przez czas krzyżowi w Szczawinie Gdy z zamyślenia wyrwał ją dzwonek komórki Miała ochotę go zignorować i liczyć, że to nic szczególnie pilnego Ale ostatecznie zwyciężyło wieloletnie przyzwyczajenie Musiała za szybko wstać, bo kręciło jej się w głowie Gdy chodziła po mieszkaniu, próbując sobie przypomnieć Gdzie odłożyła komórkę Znalazła ją wreszcie w łazience, na pralce Spojrzała na wyświetlacz? No, oczywiście Justyna. Krystyna była naiwna, jeśli sądziła, że córka tak łatwo odpuści. Odebrała, biorąc głęboki oddech, by przegonić tańczące przed oczami mroczki. Łazienka zawirowała wokół niej, podłoga się uniosła, a Krystyna niespodziewanie ruszyła jej na spotkanie. Ostatnią myślą, jaka pojawiła się w jej głowie podczas gdy Justyna krzyczała do telefonu, było to, że na miękkim dywaniku leży się właściwie całkiem wygodnie. Anna Ryźlak przeczytała szósty fragment książki Anny Kańtoch "Zima pożegnanych". Powieść i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Dalszy ciąg jutro. Jedynka. Polskie Radio. Nie, nie czekaj, tylko żyj, bo to tylko chwila, może dwie, na nic lamenty, upyskiwania. Tu vou vou e tá nem gente Tu vou Jedynka. To jest radio. Od początku było wiadomo, że chodzi o kobietę, potem doszło do tego, że to artystka. Nie jest to Violetta Villas, jak pisali niektórzy, ani Elżbieta Dzikowska, podróżniczka. O kogo chodziło dzisiaj w naszym konkursie, to wie doskonale pani Magdalena z Chełma Śląskiego. Dzień dobry pani Magdo. Dzień dobry, witam. To była łatwa czy trudna zagadka? E, myślę, że trudna. Tak? Nie, nie było łatwo. Ale się pani udało odgadnąć, że chodzi o... Olga Boznańska. O Olgę Boznańską oczywiście. To teraz proszę wytłumaczyć, o co chodziło z tymi, z tym dźwiękiem, z tymi dźwiękami zwierzęcymi. E, e, nasza artystka, pani Olga, pracowała wśród zwierząt. E, wiem, że właśnie nawet po jej gabinecie biegały myszy. I miała... Miała na pewno pieska. Terierka, kwi-kwi, jak... nosił imię, taki mały terierek. Zresztą sportretowała się, autoportretowała się wraz z terierem. Rzeczywiście kochała zwierzęta i te myszy to nie przypadek, że się pojawiły. Mówi się o niej, że to malarka duszy. Podobają się pani obrazy Olgi Boznańskiej? Podobają się, tak. No a ten najsłynniejszy obraz to dziewczynka z chryzantemami chyba. I o nim też, on, on też został zaznaczony w tej dźwiękowej zagadce. Zresztą mówiliśmy o Japonii. Olga Boznańska bardzo się fascynowała sztuką Dalekiego Wschodu, kiedy była w Monachium. No to się bardzo inspirowała malarstwem japońskim. Zresztą powstał nawet taki autoportret z japońską parasolką. Polecam Państwu, jeśli Państwo nie widzieli. Pani Magdaleno, no to moje Gratulacje. Wygrywa pani kartę podarunkową o wartości 300 zł. No, hura, bardzo się cieszę, dziękuję. Słyszę tę radość w pani głosie. Ja też bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. A państwu, jeśli jeszcze państwo nie znają twórczości Olgi Boznańskiej, tej artystki z przełomu wieków, gorąco polecam zapoznanie się z nią, bo jest niezwykła. Jutro Roman Czejarek się z Państwem spotka, tak jak wspominałam, będzie o misji Artemis 2, ale także o wycieku danych osobowych. No sami nieświadomie czasami sprawiamy, że te dane nam wyciekają. Agnieszka Kunikowska, dobrego dnia życzę. Do usłyszenia.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 Yosera, we care you grow.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 Radio Kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobre informacje z Dolnośląskiego odcinka czwórki Legnica-Wrocław w okolicy węzła Wrocław-Bielany. Tutaj na 152 kilometrze mieliśmy spory korek na jezdni prowadzącej w stronę Opola-Katowic za sprawą zderzenia dwóch samochodów osobowych i zwężenia do jednego pasa właśnie na jezdni prowadzącej w stronę Opola-Katowic. Teraz służby drogowe zgłaszają, że utrudnień już nie ma, bo zostały usunięte auta, które brały udział w tym zdarzeniu drogowym. Korek więc zniknął. Na S7 pojawiły się kłopoty z przejazdem, dosyć poważne, bo nie ma przejazdu w kierunku Gdańska. Chodzi o odcinek S7 między Warszawą a Gdańskiem i trasę Olsztynek-Ostruda w pobliżu miejscowości Rychnowo w Warmińsko-Mazurskiem. Auto osobowe uderzyło w bariery i stąd tak duże kłopoty z przejazdem. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. Utrudnienia utrzymują się też na 79 c To jest trasa Lipsko-Sandomierz w miejscowości Bronisławów. Obowiązuje kierowców ruch na zmianę jednym pasem po tym jak zderzyły się tu dwa samochody osobowe. I tak jest lepiej, ponieważ droga była zupełnie w miejscowości Bronisławów zablokowana, a kierowcy zmuszeni byli do korzystania z objazdów. Natężenie ruchu coraz mniejsze, ale są miejsca, gdzie będziemy zwalniać. Tak jest m.in. na 4 w Małopolsce na wysokości Bochni. Przy dojeździe do Krakowa, w stronę Krakowa jadąc, kierowcy dosyć mocno zwalniają. Sama obwodnica Krakowa też dosyć duże natężenie ruchu, zwłaszcza na jestni prowadzącej w stronę Śląska.